Zająć stanowisko. Zająć stanowcze stanowisko. Take a position. Take a firm stance. Podejmij decyzję. Podejmij świadomą decyzję. Take a decision. Take an informed decision. Weź odpowiedzialność. Weź pełną odpowiedzialność. Take responsibility. Take full responsibility. Podejmij ryzyko. Podejmij skalkulowane ryzyko. Take a risk. Take a calculated risk. Skorzystaj z okazji. Wykorzystaj w pełni okazję. Take the chance. Take full advantage of the opportunity. Wziąć pod uwagę. Poważnie rozważyć. Take into account. Take into serious consideration. Przejąć kontrolę. Przejąć całkowitą kontrolę. Take control. Take complete control. Weź udział. Weź aktywny udział. Take part. Take an active part. Skorzystaj z rady. Skorzystaj z rady eksperta. Take advice. Take expert advice. Zachowaj dystans. Zachowaj zdrowy dystans. Take distance. Take a healthy distance. Odpocznij. Zrób sobie zasłużoną przerwę. Take a rest. Take a well-deserved break. Odpocznij. Zrób sobie zasłużoną przerwę. Take a rest. Take a well-deserved break. Zrób sobie przerwę. Zrób sobie niezbędną przerwę. Take a break. Take an essential break. Przyjmij krytykę. Przyjmij konstruktywną krytykę. Take criticism. Take constructive criticism. Wyciągnij wnioski. Wyciągnij znaczące wnioski. Take conclusions. Take meaningful conclusions. Zająć miejsce. Zająć wyznaczone miejsce. Take a seat. Take a designated seat. Podjąć rolę. Podjąć wiodącą rolę. Take a role. Take a leading role. Podjąć wyzwanie. Podjąć się poważnego wyzwania. Take on a challenge. Take on a formidable challenge. Podjąć się obowiązków. Podjąć się znaczącej odpowiedzialności. Take on duties. Take on significant responsibilities. Podjąć inicjatywę. Podjąć zdecydowaną inicjatywę. Take initiative. Take decisive initiative. Zrób krok naprzód. Zrób znaczący krok naprzód. Take a step forward. Take a significant step forward. Podejmij działania. Podejmij zdecydowane działania. Take action. Take decisive action. Ponieść stratę. Ponieść znaczną stratę. Take a loss. Take a substantial loss. Odczuć ulgę. Odczuć prawdziwą ulgę. Take relief. Take genuine relief. Obierz kierunek. Obierz jasny kierunek. Take a direction. Take a clear direction. Zająć stanowisko. Zająć pozycję strategiczną. Take a position. Take a strategic position. Przyjmij ofertę. Przyjmij atrakcyjną ofertę. Take an offer. Take a compelling offer. Przejąć kontrolę. Przejąć pełną kontrolę. Take charge of. Take full charge of. Mieć kryzys. Mieć gwałtowny kryzys. Take a downturn. Take a sharp downturn. Wybierz się w podróż. Wybierz się w dłuższą podróż. Take a trip. Take an extended trip. Rób notatki. Rób skrupulatne notatki. Take notes. Take meticulous notes. Zrób test. Zrób kompleksowy test.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 Take the opportunity. Take a rare opportunity. Przejąć dowodzenie. Przejąć całkowitą dowodzenie. Take command. Take complete command. Poświęć czas. Poświęć niepotrzebnie czas. Take time. Take unnecessary time. Zrób zdjęcie. Zrób wysokiej jakości zdjęcie. Take a photo. Take a high quality photo. Śledzić. Śledzić uważnie. Take track. Take careful track. Zbierz dane. Zbierz dokładne dane. Take data. Take accurate data. Zmierz temperaturę. Zmierz dokładną temperaturę. Take temperature. Take an exact temperature. Odnieść obrażenia. Odnieść poważne obrażenia. Take injuries. Take severe injuries. Weź na siebie winę. Weź na siebie pełną winę. Take the blame. Take full blame. Zrób zdjęcie. Zrób poważny strzał. Take a shot. Take a serious shot. Przeprowadź analizę. Przeprowadź szczegółową analizę. Take an analysis. Take a detailed analysis. Wprowadź poprawki. Wprowadź znaczące poprawki. Take corrections. Take significant corrections. Przejąć przewagę. Przejąć silną przewagę. Take an edge. Take a strong edge. Realizuj plan. Realizuj długoterminowy plan. Take a plan forward. Take a long-term plan forward. Dbać o. Skrupulatnie dbać o. Take care of. Take meticulous care of. Wyceluj. Wyceluj uważnie. Take aim. Take careful aim. Przyjąć wpływ. Przyjąć pełny wpływ. Take the impact. Take the full impact. Przejąć kontrolę nad emocjami. Przejąć ścisłą kontrolę nad emocjami. Take control of emotions. Take tight control of emotions. Brać udział w dyskusji. Brać aktywny udział w dyskusji. Take part in a discussion. Take an active role in a discussion. Przyjąć rolę. Przyjąć kierownicze stanowisko. Take on a role. Take on a senior role. Zwiększyć wydajność. Znacznie zwiększyć wydajność. Take performance higher. Take performance significantly higher. Wprowadź poprawki. Wprowadź znaczące poprawki.